Wibracja 59: Światło wiedzy. Jest jeden niesamowity cytat, na który natknąłem się podczas badań nad wewnętrznym widzeniem pochodzi z Biblii, ewentualnie Św. Mateusza 6:22: Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Twoje trzecie oko jest światłem wiedzy jest przestrzenią w Twoim wnętrzu która pomaga ci wkroczyć i otoczyć twoje świetlane ciało. Świetlane ciało to twoje prawdziwe ja i twoja dusza. Kiedy zrozumiesz, zaakceptujesz i przyjmiesz swoje wewnętrzne światło, wszystko, co wydaje się być poza twoim zasięgiem, zostanie ci przywrócone. Po przestudiowaniu wielu duchowych pism hinduskich, tantry, wedy i upanishady, odkryłem, że trzecie oko jest najświętszą czakrą, Ponieważ właśnie tam łączą się wszystkie aspekty anatomii energetycznej. Tam energia męska i żeńska tworzą jedność oraz łączą się z duszą. Dlatego też dzięki energii obecnej w trzecim oku potrafimy dostrzegać energię duszy, energię wibracji oraz boskość. Przede wszystkim chcę tu zaznaczyć, że kiedy naprawimy wszystkie pozostałe czakry, tak jak robimy to od 50 lekcji, sprawimy że energia naszej duszy, naszego prawdziwego ja oraz boskości przepłyną przez całe nasze energetyczne DNA. Jak już wcześniej wspomniałem, energia wydobywa się z czakry podstawy, Muladhary, znajdującej się przy końcu kręgosłupa. Następnie wędruje w górę kanałem Sushumna, przesuwając się przez wszystkie pozostałe czakry. Podczas tej wędrówki energia męska, Pingala, oraz żeńska, Ida, przecinają się wzajemnie i łączą w trzecim oku. Energia przesuwa się przez kry Wibracja na dziś. Czas zapalić własną lampę wiedzy. Dzisiaj twoja intencja pomoże aktywować centrum trzeciego oka, aby dotrzeć do tętniących w tobie wibracji, zaakceptować je i wyrazić następującymi słowami. Dziękuję ci, Wszechświecie za dopuszczenie boskiej energii do mojej anatomii energetycznej oraz za zjednoczenie jej w trzecim oku. Wspaniale jest wiedzieć, że obecnie znajduję się na tym etapie mojej duchowej wędrówki, kiedy odblokuję moje wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Jestem gotowy aktywować i przyjąć jasność mojego wewnętrznego widzenia. Dziękuję Ci, Wszechświecie, za zesłanie mi wsparcia, aniołów i przewodników którzy pomogą mi zrozumieć moje wewnętrzne wizje. Wspaniale jest móc zaufać tym świętym i boskim aspektom mojej duszy. Jestem gotowy, by wyraźnie ujrzeć i jestem wdzięczny za Twoją pomoc. Przez ostatnie dni Twojej duchowej pracy znacznie zwiększyłeś swoje wibracje. Od tego momentu im więcej czasu poświęcisz na ćwiczenia, tym jaśniejsza i bardziej wyraźna będzie twoja mądrość i wewnętrzne widzenie. Podziel się wibracją wybieram, by wyraźnie ujrzeć światło.